Witam wszystkich, Gonjabar z przepięknego Kobe. Przepięknego i trochę bardziej chłodnego, bo lato w końcu dało za wygraną i można pracować nie włączając wentylatora. W końcu! Razem z latem zakończył się sezon na anime, no i już powoli zaczyna się właśnie ten nowy jesienny. Już widziałem trochę nowych odcinków serii, które się mają zacząć i jak się trochę tego więcej zbierze, to postaram się zrobić właśnie taki odcinek z recenzjami jak zwykle, że no, żeby wam po prostu polecić te, które, które warto oglądać, te, a te, które no, nie warto sobie nimi głowy zawracać, to dostaną krzyżek jak zwykle. Muszę powiedzieć, że jak do tej pory nie zawiodłem się i pomimo, że nie miałem jakoś specjalnie wysokich oczekiwań po tych opisach, które widziałem w internecie opisach historii to do tej, pory, do tej pory wygląda to zachęcająco Dzisiaj natomiast chciałem mówić o takiej bardziej technicznej sprawie animacji czyli o takiej rzeczy, która pojawiła się u mnie na blogu wielokrotnie w ostatnich postach czyli o layoutach chciałbym opowiedzieć co to są te layouty i dlaczego, i po co, i kto je rysuje bo jest to naprawdę ważna sprawa przy tworzeniu animacji layouty to są takie szkice, które tworzy się do każdego ujęcia w animacji no i takich layoutów może być do takiego ujęcia jeden albo więcej to zależy, o czym zaraz powiem natomiast teraz ważnym jest to, że te layouty tworzy się zaraz po tym etapie na którym tworzy się storyboard czyli po japońskiemu Conte. w tym momencie cała animacja już jest ustalona cały scenariusz oczywiście już jest napisany bo to się robi na początku napisane i ustalone są wszystkie dialogi szczegóły, design postaci design środowiska czyli wszystkie tak zwane moodboardy, czyli takie szkice tego jak ma wyglądać świat po którym postacie się będą poruszały to wszystko już jest zrobione i tak faktycznie layout to taki pierwszy etap produkcji gdzie ta animacja zaczyna nabierać takiego naprawdę konkretnego kształtu i powoli zaczyna wychodzić właśnie to jak ta animacja w tej takiej finalnej formie będzie wyglądała bo do tej pory w sumie te wszystkie rysunki, te wszystkie koncept i tak dalej, i tak dalej, łącznie ze storyboardem, to są takie bardzo uproszczone, uproszczone szkice i no, tylko powiedzmy w głowie reżysera do końca to wszystko jest rozplanowane. A właśnie layouty są takim pierwszym krokiem, gdzie to wszystko zaczyna nabierać, nabierać kształtu. No po co się tworzy takie layouty, skoro wszystko już jest rozrysowane niby na storyboardach. Trzeba pamiętać o tym, że animacja nie jest robiona przez jedną osobę no, w tym Ja robię jednoosobowo, ale generalnie animacje są rysowane w studiach Gdzie osobne osoby, osobne zespoły tworzą animacje postaci Osobne zespoły tworzą animacje efektów specjalnych Osobne osoby tworzą tła I to wszystko musi być jakoś zgrane i między innymi dlatego tworzy się layouty, które są takim już finalnym, definitywnym szkicem dla każdego cięcia, na podstawie których potem te osobne drużyny mogą tworzyć swoje rzeczy i to wszystko musi do siebie pasować. Więc jak widać, layout jest bardzo ważny, bo w sumie już po jego narysowaniu nie robi się żadnych takich większych zmian, które by potem wpływały na to, jak dane ujęcie będzie wyglądało. Kto takie layouty rysuje? No w zależności od studia to wygląda inaczej, ale głównie layouty tworzą główni animatorzy, czyli ci bardziej doświadczeni animatorzy, którzy no, już, zjedli zęby, jołówki, że się tak wyrażę na, na wielu animacjach i oni wiedzą jak przedstawić najlepiej właśnie to, a nie inne cięcie I oni dostają storyboard i dostają najczęściej wskazówki od reżysera i, i tak dalej jak to cięcie ma wyglądać, jaki ma mieć nastrój, jaki ma być ruch jaki klimat i na podstawie tych wskazówek no i tych szkicy, które oczywiście są już wcześniej wykonane, oni taki layout rysują oczywiście to wszystko się może różnić, bo wiemy na przykład że do ostatniego filmu studia Ghibli i do um, Ziemiomorza, tak? Layoutów ponad 60% narysował sam Goro Miyazaki. Więc to, to się wszystko różni i zależy właśnie od, od studia, ale raczej osoby wysoko postawione i z doświadczeniem zajmują się tą dosyć odpowiedzialną fazą produkcji. No i Takich layoutów dla jednego ujęcia rysuje się w zależności od tego, jak bardzo skomplikowane jest dane ujęcie, od jednego do kilku. Jeżeli ruch w danym ujęciu jest skomplikowany, na przykład postać biegnie, robi, skacze. Ilość takich layoutów, które trzeba narysować, rośnie, no bo trzeba przedstawić wszystkie kluczowe momenty danego ujęcia. Na layoutach studia Ghibli bardzo często widać właśnie postać, która jest narysowana ołówkiem w jednym miejscu, a potem kilka razy czerwoną kredką w różnych innych miejscach, czyli właśnie właśnie w tych pozycjach, które są ważne dla danego ujęcia. No jak taki layout w sumie wygląda? To są szkice zrobione na specjalnym papierze i nie mam tu na myśli tylko tego tappingu, czyli tych dziurek takich, które służą do wyrównywania i używania właśnie tej listwy animatorskiej. To są specjalne takie arkusze, które każda firma ma swoje przygotowane wzorce i na tych arkuszach nadrukowane jest tak jakby wzorzec ekranu czyli mamy taką kratkę w proporcjach takich, jak będzie mieć finałowy obraz, czyli teraz najczęściej właśnie 16 na 9 Kiedyś to było 4 na 3 teraz mamy obraz panoramiczny 16 na 9 a jeżeli to jest produkcja kinowa, to jeszcze taki węższy i dłuższy. Oprócz tego jest również taka wewnętrzna kratka, która pokazuje tak zwany obszar bezpieczny, czyli to miejsce na obrazie, w którym powinny znajdować się wszystkie takie najważniejsze rzeczy i napisy, bo może się zdarzyć na przykład, że te brzegowe obszary zostaną obcięte ze względu na, nie wiem, badziewny ekran, czy, czy coś będzie przysłaniać, więc raczej powinno się wszystkie ważne elementy zawrzeć właśnie w tym wewnętrznym polu. Ten papier jest najczęściej rozmiaru właśnie e, takiego samego, jak potem arkusze stosowane do animacji, czyli A4. E, ja, taki, e, ja taki plik mam, e, ja stworzyłem go na podstawie e, kilku różnych e, layoutów, różnych studiów e, animacyjnych i używam właśnie do swojej animacji. Ja ten plik wrzucę na swoją stronę, jakbyście chcieli go sobie ściągnąć i wydrukować, to to zapraszam. Co na takich layoutach jest? Przede wszystkim ruch postaci i to jak ona ma wyglądać na danym ujęciu. I to już jest najczęściej finalny wygląd. Ja wrzucę takie jedno, jeden zrzut ekranu z ujęcia z animacji studia Ghibli, na której widać właśnie porównanie layoutu z gotowym, z gotowym obrazem. I to w sumie się nie różni. Poza tym oczywiście mamy tło i to jest bardzo ważna rzecz, bo na layoutie zaznacza się to, jak tło ma być zrobione. Oczywiście wiemy, że postacie w animacjach mogą przechodzić przez elementy tła i za nimi, więc na layoutach zaznacza się, jak te tło ma być rozdzielone na warstwy. Jeżeli mamy na przykład postać, która wbiega w krzaki, to na layoutcie musi być zaznaczone, że potrzebujemy tło, jedną warstwę krzaków, drugą warstwę krzaków e, narysowanych na osobnych warstwach, e, czy w wypadku ręcznie rysowanych teł na osobnych foliach, żeby można było e, tą animację rozdzielić i tą postać takby wpasować między te warstwy tła, żeby się wydawało, że ona faktycznie w te krzaki wchodzi. I to się właśnie wszystko również na layoutcie zaznacza. Najczęściej widać właśnie takie napisy, Bóg BG i na przykład Bóg 1, Bóg 2, Bóg 3, i to właśnie są te takie warstwy, które, które potem ta osoba rysująca tła musi, musi zachować. Kolejną rzeczą, którą zaznacza się na layoutach, jest ruch kamery. Również to, jak porusza się kamera, jest właśnie y, zaznaczane bardzo dokładnie i co ciekawe, y, jeżeli wyobrazimy sobie ruch kamery, to najczęściej y, ta kamera nie kończy swojego ruchu wewnątrz jednego obrazu, prawda? Jest najczęściej jakiś przesuw kamery, albo jakiś zoom, albo coś takiego. Więc najczęściej te layouty muszą być sklejane z dwóch, trzech, czterech kartek w pionie albo w poziomie, właśnie, żeby ta osoba, która rysuje, mogła pokazać jak ta kamera się ma ruszać. I właśnie część layoutów studia Ghibli jest złożona z wielu kartek albo z takich wielkich, wielkich arkuszy, na których jest pokazany początkowy stan kamery i końcowy gdzieś tam dopiero dużo dalej i wszystko to, co pomiędzy tymi dwoma stanami ona ma pokazać wszystkie tła i cały ruch postaci w danym ujęciu muszę przyznać, że właśnie takie rysowanie layoutów zawierających ruch kamery jest chyba jednym z trudniejszych jednym z trudniejszych rzeczy w całym procesie tworzenia animacji bo bardzo ciężko jest ocenić to, jak ten ruch kamery w danym czasie będzie wyglądał i czy nie będzie go za dużo albo za mało. To naprawdę jest mistrzostwo zrobić coś takiego tylko w głowie i popatrzeć i narysować. Oczywiście, w ogóle rysowanie layoutów jest bardzo, bardzo, bardzo trudną rzeczą, ponieważ taka osoba musi myśleć nie tylko za kamerzystę, w sumie, czyli właśnie o tej kamerze, o jej ruchu, ale również za aktorów, czyli za postacie. Musi wymyśleć w sumie to, jak mają być sfilmowane, jak mają się ruszać, jak mają wyglądać ich twarze, jak mają się układać ich ubrania. O finalnym wyglądzie tego wszystkiego właśnie decyduje osoba rysująca na podstawie wcześniejszych konceptów layout. To jest bardzo, bardzo ważny krok w animacji. Prawdopodobnie jeden z najważniejszych w całym, w całym procesie produkcyjnym. Takie layouty nie są wszędzie rysowane jednakowo, to wszystko zależy od studia, od osoby, od stylu itd. Mamy takie studia, które rysują layouty bardzo, bardzo, bardzo szczegółowo, Na przykład ostatnia książka z tego filmu Okam Okami Kodomo, czyli Wilcze dzieci, zawierała layouty takie, że mi oczy wypłynęły od ilości szczegółów, które tam były zawarte bo tam ołówkiem naszkicowane były nie tylko dokładnie postacie ale też całe tła i to było niesamowite przez takie kolorowe bardzo layouty studia Ghibli gdzie oni tam kredkami różnokolorowymi zaznaczają cienie i zaznaczają różne obiekty i tak dalej, i tak dalej, to zresztą będzie widać na kilku rzeczach, które ja wrzucę pod ten podcast na bloga do takich już rysowanych tylko ołówkiem tak dosyć luźno które, które bardzo często można zobaczyć właśnie w produkcjach w produkcjach telewizyjnych gdzie się bardzo dużo rysuje tego w bardzo krótkim okresie czasu layouty poza tym są bardzo ładne i organizuje się czasami w Japonii właśnie wystawy, gdzie można zobaczyć sobie layouty z różnych animacji. Bardzo często właśnie studio Ghibli wystawia swoje layouty, ponieważ tak jak powiedziałem są takie bardzo ładne i kolorowe. Są właśnie specjalne wystawy poświęcone tylko i wyłącznie layoutom. To jest, to jest bardzo fajna rzecz, o której mało osób wie. Tych z Was słuchających mobilnie zapraszam na swojego bloga na którym pod tym podcastem pojawią się jakieś przykłady właśnie layoutów, które uda mi się wyszperać i na pewno kilka moich własnych layoutów z animacji, którą aktualnie produkuję. No i również ten plik, o którym wspominałem, żebyście sobie mogli go wydrukować i może się wam się przyda do waszej jakiejś produkcji. Zapraszam, do zobaczenia. Gom dżabar.